jest NIGHT FM Znajdź się po ciemnej stronie nocy Dzień dobry, Anżel Witam serdecznie A, a teraz przepraszamy, ale ale, ale, ale do widzenia Otychami prosta. prostak Gdybyś odpaliła radio, to wiedziałabyś, że jest na przykład audycja, na którą nigdy nie przychodzisz Nie, że no. ci wypominą e, Że jest audycja, że jest wywiad wie, że taki fame of hall czy Hall of Fame. I, i, y, y, mm, y, no y, do widzenia. Do widzenia. Moim dzisiejszym gościem jest nikt inny jak Maharet. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielki Książę został zabity. Można poruszyć tą kwestię, spytać jakie będą tego konsekwencje zarówno dla wszystkich wampirów jak i zabójców i tak jak radziła mi administratorka, która trzyma rękę na pulsie i jest zupełnie jak Kurski, a to zadaję owo pytanie. Jak będą wyglądały konsekwencje zabicia Wielkiego Księcia? szczerze to na pewno będzie bardzo mocno uszkodzona maskarada czyli wszystkie wampiry i wilkołaki muszą się liczyć z tym, że będzie kabum wszędzie, bo to co się dzieje w Londynie, no niestety będzie miało swoje konsekwencje na reszcie świata nie brzmi to wesoło i szczerze powiedziawszy bałbym się na miejscu um, wampirów, które no niestety muszą się ukrywać ze względu na swoją maskaradę, bo właśnie na tym ona polega, czyli utrzymanie tajemnicy za wszelką cenę i zabijanie jednostek, które próbują wyłamać się spoza tej tajemnicy. Um, Kwestia druga, która jest dosyć interesująca i którą ja na przykład chciałbym um, wyjaśnić. Rut Putin został przywrócony do życia, a jednak jak pyta administratorka May, czy jednak na pewno, jak to wpłynie na fabułę? Szczerze Rut Putin został przywrócony do życia przez człowieka, czyli wampira, który już nie żyje. I ten wampir też nie zdołał powiadomić reszty rodów o tym, że Rut Putin wrócił. W związku z tym Fakt, grupa jako taka istnieje już na forum, jest jak najbardziej widoczna, kolorek mają, wszystko fajnie, ale Sputin nie jest dalej weryfikowany przez resztę rodów, no ponieważ oni o tym kompletnie nie wiedzą. Czy wydaje ci się, że może mieć to wpływ na konkretne postacie, które no przecież nie posiadają wiedzy fizycznej, że Root jednak jest, został przywrócony do życia? Coś stanie się z takimi postaciami, a w zasadzie z takimi bohaterami, którzy no cóż, zostali skazani tak naprawdę na tłacze życia? Jeżeli nawiną się rodowi, z którym nie mieli nigdy dobrych kontaktów, tak? Bierzmy na przykład oczywiście Drakule, no bo coś innego mogę mieć na myśli, to w tym momencie taki ród jest dalej traktowany jako wyjęcie spod prawa. Więc jeżeli ktoś będzie z takiego rodu, czy to są Pejcze, czy to Drakule, czy to jakikolwiek inny ród, który nie miał układów, bowiem niektóre rody miały układy z Rasputinami, jeżeli nie miał takowych układów i nie ma powodu do tego, żeby fizycznie wspierać taki ród, no to jeżeli ktoś się pojawi na ich terenie, to może się liczyć z tym, że taki ród będzie się czuł i to do tego, żeby zabić taką osobę. I teraz kolejna kwestia to uwaga, bo to jest tak dosyć długi temat, a przynajmniej jest rozpisany jako długi, bo oczywiście przygotowała te pytania po raz kolejny wspomnę. Nasza kochana administratorka May, ja nie miałem z nimi nic wspólnego, ja przeprowadziłbym ten wywiad zupełnie inaczej i byłby o trzy razy lepszy. Jednak jest to administratorka, dlatego kontynuuje. Londyn, wybuch Big Ben oraz parlamentu, siada łączność, wszyscy panikują, ludzie nie wiedzą co robić nie wiedzą, co się dzieje. Wkrótce na ulicę wychodzą potwory wygłodniałe i dzikie wampiry. Pragną tylko jednego, no, oczywiście nie są to twoje pieniądze, tylko krwi. A co się stanie w takim razie z Londynem? Co gorsza, po nich pojawiają się wojskowi, czyli służby, które starają się zaprowadzić porządek. Co z wampirami, które przybyły chwilę przed wybuchem i czy zdołają przetrwać, a co gorsza uciec z Londynu? To, czy zdołają uciec, czy zdołają przetrwać, zależy od tego, jak się będą zachowywać sesje, które są im prowadzone. Jak na pewno wszyscy zauważyli, w Londynie dzieje się teraz bardzo dużo. Jest dużo sesji dedykowanych, wręcz możemy podzielić graczy na grupy, które, które są prowadzone niezależnie od siebie. Wybuch Big Bena, wybuchł parlament, pamiętajmy, że jeszcze weszło w wojsko, weszła policja. Teraz jeszcze pojawiły się pewne nieścisłości w pewnym szpitalu. To wszystko doprowadza do tego, że gracze mają przed sobą wezwania. Jak do tych wezwań podejdą? To jest ich osobista kwestia. Jak Czy rzeczywiście uda im się z tego wybronić? No to jest po prostu pytanie do graczy, a nie do tego, jak mistrzowie gry to rozegrają. No właśnie był co jeszcze na chwilę do, do wspomnianej przeze mnie wcześniej maskarady. Czy maskarada naprawdę e, upada, czy może da się ją jednak uratować? Jak dużo może czasu minie, zanim władze, ewentualnie internauci po prostu dowiedzą się o tym, co dzieje się na świecie? Prawdę powiedziawszy to też jest uzależnione od tych sesji, które są prowadzone, ponieważ no, musimy zamknąć pewien etap fabularny. Dokładniej noc 23 na 24 października. No niestety na to się ciągnęli, wiadomo, sesje trochę trwają. Czy maskarada upada? Co się dzieje z maskaradą? Czy internauci będą wiedzieć, co się z maskaradą dzieje? Prawdę powiedziawszy to wszystko zależy od tego, co oni zrobią. Tutaj granicą jest działanie gracza. Jeżeli gracz postanowi, że będzie tej maskarady bronić, to my to odnotujemy. Jeżeli y, wszyscy będą mieli delikatnie, kolokwialnie mówiąc, gdzieś to, co się dzieje z maskaradą? no to my też to odnotujemy. Jak wiadomo, my lubimy notować różne rzeczy, zwłaszcza ja jem mam więc wszystko będzie na pewno zanotowane i to gracze mają wpływ na to, co się będzie działo na fabule. Bo może się wydawać, że okej, okay, mistrzowie gry wymyślili sobie jakiś event i teraz musimy się wszyscy do tego dopasować. No nie jest tak do końca, gracze mają naprawdę duży wpływ na to, co się dzieje i jak to będzie przeprowadzone, do czego doprowadzimy. Także no tutaj zachęcam do tego, żeby jednak przełożyć się do swojej sesji. Właśnie. Jesteś mistrzem gry? Jak długo już? A to jest trudne pytanie. Zależy, czy wy też jesteś mistrzem gry na e, takich właśnie forach, czy, czy raczej e, w ogóle. Zacznijmy zacznij może, i może rzeczywiście od podstaw, czyli okay. jak długo już e, MGUjesz e, w ogóle na różnych forach? Darkest Night jest moim pierwszym forum. Naprawdę. E, tak, tak. Ja nigdy nie grałam wcześniej na forum. PBF w ogóle dla mnie było czarną magią, ale jakoś tak się złożyło życie, że ta jestem. Jak królik z cylindra wyskoczyłam. Każdy wie, kiedy zostałam mistrzem gry na Darkest znajcie. wtedy też Czerwiec, Lipiec, te okolice. W związku z tym no, można śmiało powiedzieć, że od tego czasu byłam na próbnym, a dopiero potem zostałam uznana jako mistrz gry przez naszą drogą, sel i resztę. No właśnie, i jak ten czas, czyli te ostatnie dwa, 3 miesiące układały się pod względem sesji? A czy odczuwasz, że gracze potrzebują jak najwięcej wybuchów, eksplozji, stoperanu, czy może jednak wolą sesje, które są skomplikowane pod względem psychologicznym? Szczerze miałam sesję i taką, i taką. Teraz prowadzę kontynuację wybuchu do Rejesów, gdzie no już jeden one kill już był. Adam pozdrawiamy, pamiętamy, tak? Świeczka zapalona. Leon jeszcze żyje, jeszcze zobaczymy, jak będzie dalej. Co gracze potrzebują, no różnie z tym bywa. Jedni potrzebują tego, żeby były wybuchy, była akcja, ale miałam też okazję prowadzić sesję psychologiczną, która potem śniła się naszej drogiej Q-min po nocach, więc domyślam się, że jednak przeżyła tę sesję mocno. Więc czego potrzebują gracze? Rozrywki. Czy uważasz, że obecna fabuła na Darkest Night zapewnia rozrywkę każdemu z graczy? Czy nadal pozostają wykluczone jednostki, które nie są w stanie odnaleźć się w nowych realiach, czyli realiach tak naprawdę wojny? Pytasz, czy nowe jednostki nie będą mogły odnaleźć się w realiach wojny? Prawdę powiedziawszy, no, świat jest jaki jest. Jeżeli w Polsce wybuchłaby wojna, no to każdy musi się w tym momencie odnaleźć takim um, takich po prostu realiach. Aczkolwiek, no nie ukrywam, będą dość rozgrywki takie trochę lżejsze, bo wiadomo, że nie każdy nadaje się do tego, żeby iść na wojnę. Mamy dużo pani na forum więc tutaj ukądli stronę. Ale fakt faktem jest to, że będziemy się starać jednak dopasować rozgrywki do tego, jak, jakie jest zapotrzebowanie od strony graczy. Oczywiście przypominam tutaj o możliwości samemu proponowania sesji w temacie I Need Hero. Jakby nie patrzeć, my też odpowiadamy na prośby graczy, jeśli chodzi o poprowadzenie. Czy wszyscy będą musieli się znaleźć w świecie wojny? To zależy. To zależy od tego, jak inni to rozegrają, bo jeżeli to będzie wszystko, że tak powiem, ładnie zagłaskane, to możliwe, że jednak uda się tego uniknąć. A jeżeli nie, no to w tym momencie mamy wojnę totalną. I z mojej strony to wszystko. Moim i waszym gościem dzisiaj, bo oczywiście wasza mistrzyni gry Maharet, która, jak doskonale wiemy, jest nieopisana, jeżeli chodzi o emgowanie. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Również dziękuję.